Ludzy, z który jest tą udręką, udręką doświadczenia rzeczywistych wydarzeń życiowych, domowych, trudu, krzywdy, złości. I to jest prawda. Taki jest. Tak go odczuwamy, tak go przeżywamy. Jest też szansa. Jest szansą na to, aby w swoim małżeństwie zacząć widzieć siebie nie tylko przez pryzmat takiego określenia, które charakteryzuje się w takim zwyczajowym mówieniu moja żona, mój mąż. W takim rozumieniu mój, czyli ja go mam. Można spojrzeć na małżeństwo trochę inaczej. Można spojrzeć na to, że ja mogę siebie dać do małżeństwa. Ja mogę siebie dać swojemu małżonkowi. Ja mogę stać się świadomym członkiem swojego małżeństwa. Bo często okazuje się najczęściej w tym doświadczeniu, które tutaj też wnosimy w wspólnocie Sychari, w, swoim, w swojej pracy tu z warsztatem Wreszcie żyć według programu 12 kroków dla chrześcijan, Najczęściej jesteśmy nie do końca świadomi tego, czym w ogóle jest małżeństwo, jaki jest nasz, nasza rola w małżeństwie, kim w ogóle w małżeństwie jesteśmy. Mogę powiedzieć, ciekaw jestem też, jak odbierzecie to Państwo, ja wchodziłem w związek małżeński swój własny z takim przeświadczeniem, wyniesionym z, z domu rodzinnego, z przekazu moich bliskich, który można scharakteryzować takim sloganem, który kończył wiele bajek w tamtym czasie, które mi czytano. Wszystkie bajki kończyły się takim określeniem i żyli długo i szczęśliwie. I z takim przeświadczeniem, z takim rozumieniem, z takim pojmowaniem, tego, czym jest małżeństwo, wchodziłem w swoje małżeństwo. Każdy dzień, który już w tym małżeństwie przeżywamy, chcemy czy nie chcemy, świadomie czy nie, do takiego swojego wyobrażenia porównujemy. Jeżeli jest niezgoda, jeżeli jest inne zdanie, jeżeli jest inna wrażliwość, inne wyobrażenie o jakiejkolwiek kwestii, następuje różnica zdań, następuje utarczka słowna. Początkowo one są jeszcze delikatne, początkowo jeszcze mamy w sobie chęć ustępowania. Myślimy lub nawet mówimy, no tym razem jeszcze ustąpię. Ale za każdym razem jest przeświadczenie, że ja ustępuję, bo mam własne wyobrażenie, jak powinno wyglądać. I te ustępstwa, które się nakładają w tych wszystkich utarczkach słownych z dnia na dzień, urastają do poczucia wielkiego skrzywdzenia. Ona, on, nie jest taki, jak ja bym chciał. Ona, on, nie robi tego tak, jak ja bym chciał. Zaczynamy widzieć swojego współmałżonka. Nie oczami nowożeńca, tylko oczami zawiedzionego, niespełnionych nadziei człowieka. Trudno nam jest nawet sobie to często wytłumaczyć. Myślę sobie, że pewnie jakoś tam mamy doświadczenie prób, prób wyjaśniania sobie tych sytuacji, rozmów, Niejednokrotnie rozmów, które trochę czasami bywają rozmowami przymusu. Choć teraz porozmawiamy. Nie, ja teraz nie chcę. To też jest konflikt. Bywają tacy, którzy chcą rozwiązać problem. Bywają tacy, którzy chcą go dotykać i drążyć. Ale są też tacy, którzy nie chcą. Którzy uważają, że można przeczekać Zmienię pracę, będzie lepiej. Będzie miała dziecko, to się uspokoi. Wyprowadzimy się od teściu, na pewno się poprawi. Zawsze jest coś, co podajemy sobie jako istotny warunek zmiany w naszym życiu, który na pewno w naszym przeświadczeniu zmieni to, jak żyjemy, w jakiej jesteśmy relacjach. Często właśnie tak to się rozpoczyna, tak to się potem dzieje. Przychodzi czas wychowywania dzieci, przychodzi czas e, pierwszej pracy, drugiej pracy. Coraz więcej stresów, coraz więcej napięć, coraz więcej trudności, im więcej aktywności w życiu człowieka, tym więcej trudu, tym więcej możliwości doświadczenia różnicy z nami. Któż z Państwa, który tu jesteście nie doświadczył, różnicy zdań w wychowaniu dzieci. Różnicy zdań w tym, co powinien chłopiec, a co powinna dziewczynka. I kiedy. To wszystko są kwestie, które są kwestiami spornymi. Jeżeli mamy już wtedy, jeżeli już wtedy mamy w sobie to doświadczenie i zapamiętane te wszystkie wydarzenia, które były niespełnionymi naszymi oczekiwaniami, które już były rozczarowaniami z niezrealizowania się naszych wyobrażeń o tym, jak ma to małżeństwo nasze wyglądać, to to tylko dodaje jeszcze więcej skrzywdzenia, jeszcze i poczucia zawodu, jeszcze więcej pretensji do współmałżonka. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze aspekt przyjacielski. Tu może panie zaprotestują, no cóż, jestem mężczyzną, więc e, wydaje mi się, że bardziej Pani dotyczy ten aspekt takiego e, przegadywania z koleżankami sytuacji rodzinnych. Często są to osoby, które stąd, Panowie też na pewno, mamy taką też tendencję wtedy szukania osób, które mają podobne doświadczenia, które potwierdzą nasze widzenie rzeczywistości. I następuje takie samo potwierdzanie. Jedna koleżanka drugiej mówi, no wiesz, ty ty wytrzymałaś, no wiesz, ty jeszcze dajesz radę? Zresztą myślę, że panowie też w jakiś, jakiś sposób potrafią siebie wzmacniać w takim przeświadczeniu tego, że to, co się dzieje w małżeństwie, nie jest tym, czego oczekiwali. To wszystko wzmacnia poczucie skrzywdzenia. To wszystko wzmacnia poczucie rozczarowania. To wszystko wzmacnia przeświadczenie o tym, że życie, które jest, które mam, nie jest tym, które chciałem mieć. Kiedy przychodzi taka konstatacja, kiedy przychodzi po raz pierwszy taka myśl, mniej czy bardziej uświadomiona, to można powiedzieć, że właśnie zaczyna się kryzys. Ale czy na pewno ten kryzys jest kryzysem małżeństwa, on rzeczywiście uwydatnia się, uwydatnia, jest dotykalny poprzez życie małżeńskie. No bo przecież to jest relacja najbliższa, jaką człowiek nawiązuje i pewnie jedna z najdłuższych tak bliskich relacji. Nawet w relacji między rodzicami a dziećmi, choć one są ścisłe, to nie trwają tak długo w takiej ścisłości, jak relacja małżeńska. Takiej relacji, szczególnie długotrwałej, kiedy ona z każdym rokiem, którym którym się rozwija, jest coraz trudniej, nawet gdybyśmy chcieli, ukrywać swoje rzeczywiste, prawdziwe zachowanie. Współmarzonek staje się dla nas lustrem. Niestety to lustro właśnie przez te doświadczenia, o których mówię, jest też krzywym zwierciadłem, Lustrem, które wyolbrzymia, które przerysowuje. Lustrem, które uwypukla. Z jednej strony to jest zwiększenie trudu, zwiększenie cierpienia, powiększenie nawet, można powiedzieć, kryzysu. Wtedy następują właśnie te sytuacje, o których mówił Eugeniusz, że mężczyźni, a nie tylko mężczyźni, kobiety teraz w swój sposób też, sięgamy po jakieś znieczulacze, po jakieś zachowania lub substancje, które mają nas e, jakoś ochronić zmniejszyć to napięcie, to cierpienie, które w nas jest. Często wtedy właśnie, kiedy jeszcze szczególnie są predyspozycje do uzależnień, następuje właśnie wchodzenie uzależnienia, które wydają się być zmianą na tyle istotną, na tyle na początku dającą rzeczywiście ulgę i poczucie jakby oderwania od tego trudu codzienności, że szybciutko łapią wspony, szczególnie właśnie zależności od alkoholu czy narkotyków. Szukamy jakiejś ulgi, czyli zaczynamy szukać rozwiązania. Myślę sobie, że jeżeli się zdarza, jeżeli jakoś tak komuś się udaje, że w tym czasie, w tym okresie, o którym w tej chwili mówię, gdzieś doświadczy jakieś informacji, dzisiaj tego jest rzeczywiście sporo i w mediach, i w parafiach, w różnych miejscach. W jaki sposób nawet na tych billboardach, gdzie jest jakieś zwrócenie uwagi na to, że jednak kryzys w małżeństwie, kryzys w relacjach, to jest coś, czemu trzeba się przyglądać. Jeśli ta konstatacja tego, że on to mnie dotyczy, że to jest moim doświadczeniem, że gdzieś ten ból, który jest we mnie, którego nie potrafię ukoić, zaczynam szukać e, jakichś substytutów, e, jakichś lekarz w cudzysłowie, na to swoje doświadczenie. Czasami też nie w cudzysłowie. W tych sytuacjach, w tych momentach często następują właśnie takie stany depresyjne. To są, nie mówię depresja, ale stany depresyjne. Są to też takie symptomatyczne zachowania ucieczkowe trochę nasze. Zapadamy się troszeczkę w siebie. Odchodzimy od tego świata. I często wtedy korzystamy sami z jakichś leków na których oczywiście będzie napisane na opakowaniu czy na billboardzie, że nie uzależniają i w sensie farmakologicznym to prawda, ale jeśli przynoszą ulgę i się do tego przyzwyczajimy, to nas uzależnia w sensie psychoemocjonalnym, albo idziemy do lekarza i dostajemy antydepresanty, no, które już farmakologicznie mają wpływ i mogą uzależnić. Gdy jest ta sytuacja, gdy zdajemy sobie sprawę z tego, że to jakoś nas dotyczy, że jest jakiś problem, jakiś trud, jakiś kłopot, którego nie potrafimy sami e, rozwiązać. Już doświadczamy tego, że obarczamy odpowiedzialnością współmałżonka, choć nawet wydaje nam się to bardzo atrakcyjne i usprawiedliwione, nie zmienia faktu naszego cierpienia, naszego trudu, które przeżywamy, to to jest właśnie ten czas, dobry czas, żeby poszukać pomocy. Żeby poszukać pomocy w takim miejscu jak to, które jesteśmy, żeby dać sobie chociaż info... przepraszam, może choćby przyjść właśnie na takie rekolekcje, na jakieś spotkanie, na którym można usłyszeć, dać sobie szansę usłyszeć, co tak naprawdę można powiedzieć o kryzysie, mówimy o małżeństwie. Ale ten właśnie kryzys, ta sytuacja, o której mówiłem, to bliskie lustro współmałżonka, to krzywe często zwierciadło, poprzez, wykrzywione poprzez te doświadczenia własne krzywdy, ujawniają tak naprawdę nasz kryzys. Kryzys wewnętrzny. Kryzys każdego z nas. Ujawniają sytuację, w której ja doświadczam, boleśnie przecież, że świat, który sobie wymyśliłem, że moje o nim wyobrażenie nie realizuje się. I owszem, tak jak jest z tym przypadkiem, w którym jakiś tam e, terapeuta czy inny e, świecki konsultant mówi, daj sobie spokój. Tak samo mogę w, przy takim informacji, że dotyczy to nierealizowania się mojego wyobrażenia świata, mogę powiedzieć sobie, no to ja jeszcze wzmogę wysiłki. Przecież mogę, przecież potrafię, przecież wiem, że to ma mieć miejsce, że to tak ma być, jak ja sobie wymyśliłem. Być może tak. Ale właśnie relacja, właśnie relacja międzyludzka, Ta najważniejsza przestrzeń w życiu człowieka. Ta, o której właśnie ojciec św. Jan Paweł II mówił, że życie chrześcijań realizuje się w relacjach. Ta przestrzeń ona pokazuje, że to nie jest tak. Że owszem, mogę wziąć jakieś narzędzie i obrobić kamień, drzewo. Nie wiem, coś innego zrobić Techniczny, manualny. Ale człowieka nie wyrzeźbie. On już jest. Jest taki, jaki jest. I zarówno ten, którego widzę, gdy staję w lustrze, jak i ten, którego widzę, gdy otwieram drzwi do mieszkania. Ja wiem, że często się mi nie podoba ten obraz. Ja doskonale pamiętam samego siebie. kiedy przychodziłem przez lata i dojeżdżając do domu, miałem wyobrażenie uśmiechniętej, roześmianej, zadowolonej żony, która otwiera mi drzwi, rzuta mi się na szyję i mówiła, jak wspaniale, że jesteś kochany mężu. Właśnie przygotowałem jakiś wspaniały posiłek. I zawsze otwierałem te drzwi widziałem, wtedy gdy widziałem, skrzywioną, niezadowoloną, mającą pretensję, albo zapłakaną. Nie rozumiałem dlaczego. Przecież miała być tak, jak przed chwilą widziałem ją w głowie. Ona była inna. I to były pewne fakty. I przez lata nie potrafiłem powiązać tego prostego obrazu, który pojawiał się przed moimi oczami z innymi faktami. Że wracałem na przykład po trzech dniach, kiedy ona nie wiedziała, gdzie jestem no to w jaki sposób miała być uśmiechnięta i zadowolona? Ale moje wyobrażenie było takie. Bo przecież to jest moja żona. Ona jest moja, ona jest dla mnie. Zawsze wtedy, kiedy ja mam ochotę, żeby ona się mną zajęła, powinna być uśmiechnięta i zadowolona. Takie widzenie rzeczywistości nie jest efektem kryzysu małżeńskiego. Ono się w kryzysie małżeńskim ujawnia. Ale tak naprawdę jest moim głębokim przeświadczeniem o tym, że to ja jestem tym Bogiem mojego życia. Że to ja jestem tym głównym architektem, który stworzy swoje życie tak, jak chcę, żeby ono wyglądało. I powtarzam, w zakresie technicznym w zakresie materialnym takiego świata, no właśnie technicznie, tam, znaczy nie tylko technicznie, też w innych aspektach, no tam gdzie mogę tworzyć coś, co jest materią możliwą dla mnie do obróbki. To jest oczywiście możliwe, tak jest. Mam możliwości, ten świat przecież nikt nie zmienił, tylko my sami, żeśmy go rozwinęli. To, co się dzieje w ostatnich latach, przecież też jest rozwojem myśli ludzkiej, człowieka. Ale choć próbujemy dzisiaj klonować ludzi, to tak naprawdę nie potrafimy i to właśnie uświadamia nam kryzys małżeński, zmusić drugiego, aby był taki, jak ja chcę, żeby był. Im bardziej tego chcę, im bardziej zmuszam, tym bardziej krzywdzę tym bardziej krzywdzę i tego drugiego, i siebie. Im dłużej to trwa, tym więcej krzywdy. Im więcej nacisku, tym więcej oporu. Im więcej kontroli, tym więcej kłamstwa. I w efekcie taka ilość trudnych doświadczeń, w efekcie taka pamięć o krzywdzie, a jednocześnie coraz większa, coraz gwałtowniejsza, coraz e, mocniej odczuwana i myślę też, że coraz bardziej uświadamiana potrzeba miłości. Bo to ona tak naprawdę od początku każe nam chcieć ten świat widzieć w taki wyobrażony przez nas sposób. Bo pragnienie miłości jest tym, z czym wchodzimy w życie. Szukamy jej. Szukamy jej właśnie w relacji z drugim człowiekiem. Ta relacja małżeńska jest jakby najbliższa tej miłości doskonałej, miłości prawdziwej, której tak naprawdę pragniemy i szukamy. Ale nią nie jest. Miłością jest Pan Bóg. Często tego sami nie wiemy. Ja nie wiedziałem. Mówiono mi o tym, słyszałem. Ale nie wiedziałem. Szukałem miłości ludzkiej. Szukałem uczucia. I nie szukałem, żeby Go dać. Bo szukałem, żeby Go dostać. Z jednej strony w kryzysie małżeńskim narastała we mnie krzywda, rozżalenie, zniechęcenie, ból. A im tego było więcej, tym więcej narastało we mnie łaknienia, doświadczenia miłości. Wtedy tego nie rozumiałem i rozdarcie pomiędzy jednym a drugim było przeogromne. Dzisiaj jestem wdzięczny Panu Bogu za to, że to tak właśnie przebiega bo to było determinacją dla mnie do podjęcia drogi, którą podjąłem blisko 12 lat temu. Drogi na, u podnóża, której była najpierw taka swoista separacja. Mieszkaliśmy z żoną, co prawda, pod jednym dachem, ale prawie bez kontaktu. Potem była bliskoroczna separacja faktyczna. Nie sądowa, ale faktyczna. Mieszkaliśmy osobno. Zarówno ja, jak i żona, słyszeliśmy od wielu osób informację daj sobie spokój. Przestań, po co ci został? Ja nie wiem. Do dziś nie wiem tak naprawdę, co było przyczyną tego mojego parcia, przymusu, przymusu wręcz, który był we mnie który kazał mi zostać. Przemocł, który. czy przeświadczenia, poczucia, potrzeby, który nawet na takie e, słowa mojej żony, która mówiła, po co tu jesteś? Czego ty tu w ogóle szukasz? Idź sobie. Ja mówiłem, że chcę zostać. To, co się wydarzyło w moim życiu dzisiaj i czym mogę dzielić się z, z Wami i, i to, że mogę pomagać, że mogę przekazywać wiedzę, że mogę prowadzić warsztat Wreszcie Żyć, jest jakimś cudem, absolutnym, totalnym cudem, którego nie rozumiem zupełnie, ale którego, który chciałbym, aby był też Waszym doświadczeniem.